Jest sobota, 28 października 2017 roku. Słuchacie właśnie 157 nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymas oraz stały bywalec pewnej imprezy, czyli Paweł Mateja z Witam Cię Pawle. Cześć, witam wszystkich, witaj Szymas. Porozmawiamy sobie dzisiaj właśnie o tej imprezie, o jej ostatniej edycji, ale nie tylko, także o tym jak to drzewiej bywało, a mowa oczywiście o kwasonie, o krakowskim festiwalu grozy, tak teraz mówi się o tej imprezie teraz, a wcześniej był to krakowski festiwal amatorów strachu, obrzydzenia i niepokoju, prawda? Tak, zgadza się. Jest to festiwal dla fanów literatury grozy, który odbywa się corocznie od 2013 roku w Krakowie. Czy wszystkie edycje odbywały się w tym samym miejscu? Czy w... Tak, wszystkie edycje odbywały się w Artatece, czyli ja tak, tak naprawdę przyznam, do końca nie wiem, czym jest Artateka. No to jest jakaś chyba filia biblioteki, tak? Tak, tak, filia biblioteki, agenda biblioteki to jest tak naprawdę medioteka troszkę, arteteka, czyli wiecie, tak jak biblioteka ma książki, tak tutaj mamy komiksy i multimedia, mhm. filmy, gry planszowe i tak dalej. Dużo przestrzeni, mniej książek, ale bardzo fajne miejsce, takie z ciekawym klimatem. Potwierdzam. Ciekawa miejscówka i może na początek cofnijmy się do tego roku 2013 i tutaj Paweł będzie miał pierwszeństwo, bo ja przyznam już teraz, że po raz pierwszy w tym roku, teraz, w 2017 dotarłem do Krakowa na Kwason, a w związku z tym, że Paweł był tam już piąty raz, to Opowiedz nam może, jak to wcześniej wyglądało. Tak, w ogóle, Jakie były twoje oczekiwania? Jak się znalazłeś na kwasonie? Skąd o nim wiedziałeś? No właśnie, to jest dla mnie coś, nad czym też się w tej chwili zastanawiam, bo ja tego nie pamiętam. Znaczy nie pamiętam, <laughs> skąd się wziąłem na kwasonie, dlatego że jeszcze, jeszcze przed chwilą sobie szukałem programu pierwszej edycji i potwierdziły się jakby to, co, co pamiętam, czyli że byłem tam jako prelegent znaczy tak, prowadziłem na pierwszym spotkaniu prelekcję o nieznanych klasykach polskiej grozy. Spotkanie, jeśli dobrze pamiętam, spotkanie z Wojtkiem Gunią, to było albo na pierwszym, albo na drugim, ale przyznam, że nie pamiętam. I jeszcze mm, współprowadziłem jakieś inne punkty programu, ale ja no, tak naprawdę nie pamiętam, skąd się wzięło to, że ja tam byłem. Wydaje mi się, że, że to jakoś no, przez organizatorów, jako, jakoś przez jakąś znajomość z nimi. Mm która była zawiązana przez jakieś inne imprezy chyba związane z Grobińskim no i jakoś tam trafiłem i jak usłyszałem że będzie impreza w ogóle o takiej nazwie bo dla mnie to takie stare rozwinięcie nazwy, ten krakowski festiwal amatorów strachu i obrzydzenia, no jest absolutnie fantastyczna. Obrzydzenia i niepokoju jeszcze. I niepokoju, tak No, no, no, no świetnie to brzmi i no jak, jak usłyszałem, że coś takiego będzie to wiedziałem, że muszę się tam wybrać a do Krakowa mam w miarę niedaleko, więc nie było innej opcji i no, i pojechałem, i tak trochę w ciemno. <śmiech> <śmiech> było tam, znaczy no wtedy jechałem tam jakby z myślą, że będzie tam też paru innych znajomych, z którymi się spotkam. No, ale już to, co jakby uderzało na pierwszej edycji, to, to było to, co jest jakby charakterystyczne do teraz. Czyli, że to jest przede wszystkim impreza, która gromadzi naprawdę mnóstwo takich zaangażowanych osób ze środowiska, grozy, które no, no, no, można raz do roku spotkać w tym miejscu w naprawdę dużej ilości. No wiadomo, nie wszystkich, ale na tyle dużo osób, że, że tak naprawdę nie da się z wszystkimi pogadać, nawet gdyby się chciało. Mhm. Właśnie, powiedz mi, jak to wyglądało z liczebnością na tym pierwszym festiwalu, bo ja, ja pamiętam jego ogłoszenie, jak gdyby, pamiętam plakat, ja nie wiem... Ja nie mogłem wtedy jakoś na niego podjechać, zresztą mi się często coś w planach krzyżowało, w sensie coś kolidowało, jedna rzecz z drugą, bo często ja we wrześniu, w październiku jeździłem na konferencje różne, a jeszcze w 2013 roku, ja nawet nie wiem, czy ja wtedy w Niemczech nie byłem przez trzy miesiące i nie dotarłem na ten kwas. On plakat pamiętam, jak to było właśnie z liczebnością wtedy na samym początku. To znaczy, ale w ogóle to, to trzeba przyznać, że ten weekend październikowy, środka października to jest takie miejsce, kiedy chyba bardzo właśnie dużo różnych imprez, dużo wszystkiego się lubi dziać bo Znaczy tak wtrącę po prostu, że rok później, jeśli dobrze pamiętam, stworzył się Horror Day we Wrocławiu mm -hmm. i pierwszy pomysł organizatorów był taki, żeby zrobić to dokładnie w tym samym terminie co Kwason i pamiętam, że napisałem do nich panicznie na privie, żeby szybko to zmienili, bo ja się nie rozwoję, A jeśli <głos> chodzi o liczebność, to właśnie, to tak naprawdę trudno powiedzieć, dlatego, że sama Artateka to jest kilkupiętrowy budynek, który ma w sobie bardzo dużo przestrzeni. Takiej, że można się tam troszkę bardziej schować gdzie, gdzieś w jakiejś mniejszej grupie. I zrobić jumpscarea. No. Trzy prelekcje zawsze naraz, czy trzy jakieś tam spotkania naraz były. No, a ja nie mogłem jakby sprawdzić oczywiście wszystkich, wszystkich jednocześnie. No, a bywa na tej imprezie tak, że czasem na prelekcję przyjdą trzy osoby, pięć osób, a czasami ma się pełną salę też różnej wielkości. Także tak naprawdę... No, no, nie było na pewno wtedy jakoś bardzo dużo osób. Widzę, że z roku na rok ta liczebność oczywiście rośnie. Nie w jakimś zastraszającym tempie, ale jest z roku na rok coraz więcej. Ale była to bardzo kam kameralna impreza i no w zasadzie do tej pory jest, prawda? To nie jest y, jakiś konwent, y, na którym trzeba stać w kolejkach i tak dalej. Nie, no zawsze jest jakiś punkt programu, czy. Coś takiego, zawsze znajdzie się krzesełko i albo można sobie gdzieś, gdzieś się z boku schować. Miejsce zawsze jest i z, ty, z tym nie ma problemu. I jest jakiś taki urok całego kwasonu, że jest właśnie nawet nie to, że nieduży tylko taki bardzo kameralny. Mm -hmm. Znaczy ja oczywiście nie pytałem pod kątem jakiegoś kolejkonu czy coś, bo omówmy się tutaj, targetem jest środowisko groza, więc mówimy o jeszcze środowisko grozy związane z literaturą stricte, czyli to jest nie wiem, tysiąc, może dwa tysiące osób, tak w sumie jakby wszystkich zebrać pewnie i do tego to muszą być osoby, które się dowiedzą, dotrą, mają wtedy czas, wolną chwilę i lubią wychodzić z domu. To też, ale chodziło mi też o to, o jakby to ująć o ten aspekt unifikacji może tych osób związanych z horrorem, bo powiedziałeś, że to są osoby zaangażowane jakoś w ten światek literacki, mm -hmm. tak? czyli to są twórcy, publicyści, jakieś tam osoby z wydawnictw, redaktorzy i tak i tak dalej, prawda? Mm -hmm. I wtedy na tej pierwszej edycji ty już znałeś większość tych osób, czy może właśnie dopiero na miejscu nawiązałeś sporo kontaktów? Nawiązałem pewnie kilka Część osób już wcześniej gdzieś spotykałem, z niektórymi no nie miałem jakiejś okazji wtedy się spotkać mimo, iż gdzieś tam się mijaliśmy, No ale była to impreza taka od początku dosyć zintegrowana. Jakby to ująć, cała impreza, znaczy takim moim zdaniem bardzo kluczowym aspektem całego kwasonu jest to, że jest po nim taki oficjalny after, który gromadzi ludzi już w luźniejszej atmosferze, no i rzeczywiście spora część osób, które na imprezie są, później po prostu... No powiedzmy przed, schodzą do piwnicy Artateki, w której mieści się knajpka i tam po prostu impreza się kończy późno. No i trwa, trwa sobie do, do jakichś późnych nocnych godzin. Także no, była tam okazja porozmawiać z różnymi osobami. Pytam dlatego, że dla mnie tegoroczna edycja, aż troszkę wyprzedzając fakty, była okazją do poznania wielu osób, które kojarzę tylko z sieci, nie, albo tylko z komentarzy na grupach, czy pod moimi podcastami, czy pod innymi wpisami o horrorze gdzieś tam w internecie. I znaczy, Część osób też jakoś poznałem wcześniej, przy okazji innych imprez czy wydarzeń, ale z wieloma po raz pierwszy zobaczyłem się na żywo, mogłem uścisnąć dłoń, porozmawiać, zamienić kilka słów w Krakowie, tak? mhm. dlatego o tym, o to pytałem. Tak, no wtedy na pewno bardzo mocna, co jest naturalne, była powiedzmy ekipa krakowska, dlatego, że to wiadomo osoby, które były na miejscu i no, z pewnością nie miały innej opcji niż się na imprezie stawić. Ja akurat wtedy tak przede wszystkim jakby jechałem tam w towarzystwie, znaczy w towarzystwie, wiedząc, że spotkam na miejscu Mateusza Kopacza z of Craft, jeśli dobrze pamiętam Michała Budaka z Karpenoktem, który wtedy aktywnie działał w redakcji, no i Staszka Żuławskiego z Agarty, no to było tak, takie powiedzmy towarzystwo, dla którego tam jechałem, a cała reszta poznawania jakichś innych osób, no to była po prostu jakaś tam przyjemność. Zaskoczyło mnie to, jak dużą ilość osób można tam faktycznie poznać, a przynajmniej zobaczyć. Hmm? jeszcze podesłałeś mi ten program. Ja go mam przed oczami i tak sobie pomyślałem, że można by nawet na bazie tylko programów kolejnych fastonów może jakiś artykuł napisać nawet, mm -hmm. bo no, to jest bardzo interesujące, jakie tematy są poruszane. Nie? Widzę bardzo dużo bizarro w programie. Widzę troszkę po prostu jakichś tam spotkań autorskich, w bardziej ogólnych. Widzę gdzieś tam Beksińskich. Pojawia się Ligotti, pojawia się Danielewski, dom z liści, a to jest 2013, to jeszcze przed premierą, prawda? To takie prorocze tak. prelekcje. To było dobry kilka lat przed premierą i wtedy, jeśli dobrze pamiętam, już się coś powoli mówiło o tym, że książka ma u nas wyjść, ale to jeszcze były takie odległe plany, które później jeszcze okazały się jeszcze odleg odleglejszymi. Mhm. No program był bardzo zróżnicowany, ale tak jak teraz patrzę, na przykład co mnie zaskakuje, widzę warsztaty komiksowe prowadzone przez Rafała Szłapę, tak? Mhm. Które były też chyba w tym roku. Mhm, mm tak. No i no, poza literaturą były właśnie punkty choćby o komiksie. No, czy tam można komiks traktować powiedzmy jako część literatury, ale to, no, to, są, to są takie rzeczy, które też tutaj zawsze się spotka. Mhm. Mm no dobrze, czyli to, to był ten pierwszy kwason to pierwsze spotkanie zakończone tym afterkiem. I jak to wyglądało w latach kolejnych? Czy dostrzegasz jakąś y Wiadomo, jakaś ewolucja musi wystąpić w przypadku takiej ponownej organizacji tego typu imprezy, ale czy nie wiem, zauważyłeś jakieś konkretne zmiany? Wspomniałeś wcześniej o tym, że liczebność gości wzrastała, czy gości osób przybywających na imprezę, tak? Nie tylko gości na zasadzie prelegentów czy coś takiego. Coś jeszcze się rzuciło w oczy? Coś się zmieniało na przestrzeni tych lat? To znaczy, jeśli chodzi o samą imprezę, to trudno mówić o tym właśnie, żeby była jakaś rewolucja w jej tworzeniu. To była taka bardzo stopniowa ewolucja, bardzo powolna, bo no, dużo rzeczy, które z mojej jakby perspektywy takiego um, uczestnika czy, czy no, twórcy tylko programu, ale już nie samej imprezy ja nie zauważam jakichś takich rzeczy które by mocno się zmieniły od tamtego czasu wtedy już mnie bardzo dużo rzeczy które się tam działy bardzo pozytywnie zaskoczyły czyli takie w ogóle samo na przykład podejście do, do prelegenta jest moim zdaniem fantastyczne na kwasonie tak jak na innych imprezach tak mam wrażenie, że często się narzeka na to, że prelegent to jest taka mróweczka w stadzie tych wszystkich prelegentów że, że brakuje mu jakichś rzeczy i tak dalej, jest taki niezauważany tak, tutaj było takie bardzo od początku zaangażowane podejście i no absolutnie na nic nie można pod tym względem narzekać. Mm. I mówimy tutaj o Magdzie Paluch, tak? Bo to tak, tak, Ona jest cały, jest cały czas takim trzonem imprezy. Pomysłodawczynią, organizatorką, osobą odpowiedzialną za praktycznie całość imprezy, tak? Mm -hmm. no i ja bym to ujął tak, że co roku jadąc na ten kwason jadę na taką imprezę, która po części, czy w dużej części wiem jak będzie wyglądać i to jest fajne, bo jakby no, no, jedzie się w takie bezpieczne miejsce, prawda co roku ona ma bardzo podobny charakter, no jakieś rzeczy są dopracowywane tak jak na przykład z czasem doszedł streaming prelekcji z parteru tam gdzie takie, takie grubsze rzeczy powiedzmy były pokazywane Pierwszego piętra, ale... Mhm. Mhm. No, pierwsze, tak, no pierwsze, pierwsze, pierwsze piętro rzeczywiście. No, ale nie, ale, ale dla mnie kwason od początku do teraz to jest cały czas jakby ten sam kwason. A czy te ozdoby, które widzieliśmy w tym roku, te różne cuda, które gdzieś tam się pojawiały, w te też występowały od początku? Czy to dochodziło tak z roku na rok? Wiesz co, były ozdoby. Pamiętam, chyba z pierwszej edycji, co, co tak pierwsze mi się rzuciło w oczy, to takie Wydaje mi się, że były krwawe ślady dłoni na szybach. I, no i oczywiście było du dużo więcej jakichś takich podobnych, takich drobnych ozdób, które gdzieś tam się znajdowało w, w różnych miejscach. Czy też tam, wiesz, w jakiejś tam strefie, gdzie było jakieś jedzenie, jakieś takie rzeczy, to były, jeśli dobrze pamiętam, palce takie jakby zrobione z ciasta. To niby są takie pierdółki, nie? Mhm. Ale to y, zwłaszcza na relacjach y bardzo się rzuca w oczy. W tym roku być może widzieliście, to słuchacze, relacja na konglomeracie, którą ja tam wrzucałem, zdjęciową relację. Mamy też masę takich różnych drobiazgów, jakiś tam kościotrub, w windzie, właśnie ciastka w kształcie grobów, etc., etc. To robi naprawdę świetny klimat. Nie już od wejścia, bo to nie jest jakieś takie skandalizowanie nie? W różnymi elementami dekoracji Tylko robienie no, dobrego klimatu i to wszystko jest takie sympatyczne, bo uśmiech na twarzy sprawia, mm -hmm. że naprawdę czujemy się jak na fajnej imprezie u znajomych. No tak. Mm. I tak z roku na rok to przede wszystkim zmienia się to, że impreza no, jakby w środowisku budzi coraz większe zainteresowanie, co mm, da się zauważyć choćby pod, yy, na podstawie tego, że no, coraz więcej osób jakby ze środowiska się tam widzi, no, choćby Szymasa w tym roku. Znaczy w tym roku to w ogóle tam była masa osób, nie? Tak, tak. I rzeczywiście, no znowu przeznac fakty, to było niesamowite zobaczyć tych wszystkich ludzi w jednym miejscu i nawet w przypadku tych osób, których prawie się nie zna, tak to w sensie kojarzy się tego z jakiegoś tam komentarza, fanpage'a, grupy, coś takiego, to jakoś się rozpoznajemy się, no bo jednak Facebook ma te zdjęcia, tam jak się czyta kogoś wypowiedzi, to czasem kliknie w ten profil prywatny i się no, rozpoznaje twarz. tutaj wychodzi skala stalkowania się nawzajem w środowisku. Tak, bo <laughs> wszyscy się u siebie uśmiechają, nawet jeżeli się do końca nie znają, nie? Cie rozpoznajemy, kiwamy głowami, cześć, cześć. No, no faktycznie, to jest, to jest naprawdę takie bardzo ciekawe uczucie, jak osoba, którą no rzeczywiście gdzieś tam, często jest tak, że jest dyskusja, rozmawiasz z kimś, wchodzisz na jego profil, żeby zobaczyć kto to w ogóle jest, a później ciach, widzisz na kwasonie, to jest ta sama osoba. No bardzo fajne <grych> uczucie. Tak, tak, tak. Dobrze, czyli mówisz, że rewolucji nie było, ale jednak troszkę y, się tam zmieniało, troszkę było jeszcze, impreza była jeszcze bardziej dopracowana z roku na... A powiedz mi, czy było coś takiego negatywnego dla ciebie, coś, co się tak zaskoczyło y, na minus? Nie, wydaje mi się, że nie. Znaczy, jedyna taka. Nie, to nie wiem, czy to jest moment na to, żeby o tym mówić. To, czego mi jakby cały czas brakuje, ale to jest to, że impreza jest za krótka. I no to, to, to, to oczywiście brzmi jak takie, taki komplement z mojej strony, no i rzeczywiście jest swego rodzaju, ale rzeczywiście po prostu brakuje, nie? brakuje tego na przykład drugiego dnia, który tak, takiego, żeby człowiek się to, tym wszystkim już po prostu wynudził. Hmm. Tak, to się zgadzam, ale to rzeczywiście rozwiniemy później ten wątek. No dobrze, to w takim razie teraz oddamy na chwilę głos organizatorce, czyli Magdzie, Magdalenie Paluch, która opowie troszkę o tym, jak sama postrzega te pięć lat organizowania kwasonu, różne rzeczy, które się tam w międzyczasie zmieniały oraz odpowie jeszcze na kilka innych moich pytań, a po tym yy, krótkim wywiadzie znaczy znaczy krótki, też ma wiem 15-20 minut, wrócimy z Pawłem, by porozmawiać o Kwasonie 2017. Witamy się z Wami na Kwasonie. Znajdujemy się właśnie w RTTC Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na ulicy Rajskiej w Krakowie. Jest ze mną organizatorka Kwasonu, czyli Krakowskiego Festiwalu Grozy, Magda Paluch. Cześć. Cześć wszystkim. Na Kwason dotarłem w tym roku pierwszy raz i uznałem, że nie mogę nie skorzystać z okazji, by z tobą porozmawiać i wypytać cię odrobinę o całą tę imprezę. To już jest piąta edycja i z perspektywy organizatora, jak oceniasz tę drogę, którą przeszłaś przez te pięć lat, tak? Co się zmieniło od początku do dzisiaj? Czy jesteś zadowolona z tego, gdzie jesteś teraz? Wiesz co, to jest trudne pytanie chyba, bo no bo tak, początki, no to są zawsze początki, tak? Pierwsza edycja to było takie trochę działanie po omacku. Generalnie w większości, w większości autorów i w ogóle jakichś tam twórców to ja za bardzo nie znałam, dlatego, że byłam w sumie w gronie takich typowych czytelników typu, nie wiem, że lubię Kinga, Masterton, tak, Kunc i tak dalej. Takie no, najbardziej popularne nazwiska. Tak się zdarzyło, że któregoś dnia po prostu nie, nie miałam co czytać, chociaż to jest niesamowite. Pracujesz ale, w bibliotece. Ale właśnie tak, tylko że wtedy chodziło mi o grozę. Jakoś mhm. zawsze, no mówię, najbardziej no, ja lubię książki Kinga, wiem, że tam róż, różni ludzie mają różne na ten temat zdanie, natomiast chodzi mi o to, że że znalazłam książkę yy, Siedlisko, tak? To, był, to jest duetu yy, Cichowlas i, i Kircz. Dość taka, no, stara publikacja. I przeczytałam i mi się spodobało. I stwierdziłam, że, kurczę, fajnie by było zrobić kiedyś taką imprezę grozy w Polsce. Zwłaszcza, że byłam trzykrotnie na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu i tam właśnie patrzyłam, jak ten kryminał ewoluuje. Ta polska literatura kryminalna się rozwija no trochę odbiegam od tematu, ale generalnie chodzi mi o to, że po prostu po raz pierwszy, znaczy na początku, kiedy organizowałam pierwszą edycję, to po prostu raczkowałam. Niby potem miało być lepiej. Jeżeli chodzi o organizację, to spotkałam na swojej drodze kilka osób, które zaczęły mi też pomagać przy, przy organizowaniu tego festiwalu. Natomiast hmm, jak jest dzisiaj? No nie powiem może, że do końca sama wszystko zrobiłam, y, tą piątą edycję, natomiast y, no po prostu, pff, nie wiem, w ciągu tych kilku lat y, jakby się okazało, y, z kim można, nie wiem, współpracować, y, na kim polegać i... I to jest w sumie dobra nauka na przyszłość, więc, więc samo organizowanie nie jest teraz już trudne, tak? bo pozyskiwanie kontakt z autorami, z twórcami, to teraz nie jest taka trudna sztuka, zwłaszcza, że się ma internet, tak? jest Facebook, są media i tak dalej. Natomiast no, najgorsze są pewne jakieś zakazy, takie, no nie wiem, odgórne, albo nakazy, albo jakieś schody, których, które po prostu są wciąż i wciąż irytujące. Y, przy każdej edycji, przy, przy organizowaniu każdej edycji. A, ale to mówisz o biurokracji administracji, także. To tak, to przede wszystkim, że nie do końca jest zaufanie, nie do końca y, jest możliwość takiego decydowania samodzielnego, bo można zaszkodzić, tak? Więc, więc to jest jednak, bardzo frustrujące. Ale jednak mówimy właśnie o festiwalu Grozy, który zresztą w tej pierwotnej nazwie jest festiwalem amatorów strachu... Tak, obrzydzenia i niepokoju. Obrzydzenia i niepokoju właśnie. <grym> tak. <grym> Więc sama nazwa jest taka już trochę kontrowersyjna, a jednak znajdujemy się w instytucji publicznej, tak? i to w sporej instytucji publicznej. No tak, no znajdujemy się, no nie wiem, ale to co mówisz o tym, że... Mówię o tym, że, że jednak udało ci się przebić z promocją wydarzenia konkretnie, po pierwsze związanego z popkulturą, a po drugie jeszcze z tą konkretną popkulturą, która jednak cieszy się nie najlepszą sławą i wszyscy narzekają, także z kolegą ciężko cokolwiek zrobić w Polsce. znaczy Ja nie wiem, czy to jest taka do końca, że nie da się nic zrobić. To znaczy też mi pewnie pomogło to, że pracuję w takim miejscu, w jakim pracuję, tak? Że, bo generalnie festiwal ma na, na celu jakby promowanie m, polskiej literatury grozy, tak? bo to, że są te poboczne, um, jakieś, jakaś tematyka poboczna, nie wiem, jest film czy komiks i tak dalej, no to z racji tego, że artetyka, tak się w tym jakby odnajduje, bo w, w tym budynku można wypożyczyć i komiksy, i, i muzykę, i, i po prostu gry planszowe są również, także to jest taka troszkę no, inna, inny rodzaj agendy tak? bibliotecznej. Ja siedzę w wypożyczalni w, w budynku głównym biblioteki. Tam też zresztą mam swój dział grozy, który stworzyłam rok temu. I no i mówię, generalnie zależało mi na tym, żeby ta jednak polska literatura grozy była. Y no najbardziej promowana, także to jest taka podstawa całego festiwalu, natomiast wszystkie te wątki poboczne są fajne i jestem na nie otwarta, natomiast mówię, bazą jest książka. I myślisz, że to ci pomogło też przekonać właśnie, nie wiem, chociażby przełożonych, tak, do tego, by właśnie działać w tym kierunku i z, takim, z taką imprezą? To znaczy na że... początku, jak po raz pierwszy gdzieś tam przebąkiwałam o tym, że chciałabym coś takiego, no to, że tak, tak, ale to wiesz, to no, może kiedyś, może coś tam, że to w sumie no, taka tematyka nie do końca. Bo ja wtedy jeszcze przyszłam z jakąś inną inicjatywą, która była powiedzmy bardziej probiblioteczna, tak? Ale jak byłam, no mówię, po raz trzeci na, na tym Festiwalu Kryminałów, to sobie pomyślałam, no kurde, jak nie teraz, no to już nigdy, bo... No, bo bo ileż można, no cały czas po prostu chciałam, zaczęło się pojawiać więcej książek też w ogóle, więc dlatego też y, tak ten pomysł, który gdzieś sobie tam kiełkował, no to on w końcu się chciał urodzić, bo już nie mógł wytrzymać w mojej głowie chyba. No i w końcu się zgodzono, więc dlatego tak, Lecz wiadomo, eksperymentalnie, tak, żeby zobaczyć jak będzie i tak dalej. No ale wtedy chyba wyszło, więc jest dalej, nie? Mm -hmm. I recepcja jest, mam wrażenie, jako osoba z zewnątrz bardzo pozytywna. Tak w ubiegłych latach docierały do mnie same pozytywne opinie. Teraz jestem na miejscu tutaj od kilku mm -hmm. godzin i też póki co wszystko przebiega super. Ja, Czy masz jakieś statystyki odnośnie ilości gości odwiedzających? Widzę tak po prostu stojąc tutaj, yy, chociażby przy salkach prelekcyjnych, czy salkach przy tej przestrzeni mhm. prelekcyjnej, że większość miejsc jest zajęta, ludzie jeszcze się zbierają. Wiadomo, tam też nie zawsze się bierze udział tak stricte w programie, gdzie tam się stoi z boku i rozmawia z jedną osobą, z drugą, z trzecią. Yy, tutaj po prostu jakaś spontaniczna dyskusja gdzieś się wywiązuje. Mhm. Jest taka atmosfera bardzo właśnie rodzinna, konwentowa, ale takich konwentów starego typu, tak? gdzie właśnie wszyscy są po prostu otwarci na rozmowę, a nie yy, tak jak współcześnie na wielkich imprezach że wszyscy jesteśmy anonimowi, przechodzimy obok siebie, tam stukamy się przypadkiem ramionami, ale w sumie to nikt do nikogo nie zagada. I tu jest wręcz inaczej i wydaje się, że tych osób jest całkiem sporo, ale to jest taka perspektywa gościa. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Jesteś zadowolona z tej liczebności? To znaczy na pewno wydaje mi się, że jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień w ogóle, tą piątą edycję, to na rozpoczęciu mam, nad, mam wrażenie, że było y, chyba najwięcej osób w, we wszystkich edycjach festiwalu. Znaczy w sensie, że nigdy tak y, dużo osób nie było tak wcześnie rano. No, znaczy wcześniej, no, 11 to może nie jest wcześnie rano, ale jest sobota, tak? Ja zaspałem. <laughs> no, ale nie, nie dużo. Także no, ciężko mi jest stwierdzić, yy, no, przez to, że nie, impreza jest bezpłatna, tak? Nie ma biletów, nie ma, tak, no to nie wiem, ile dokładnie y, osób jest stricte na festiwalu. Poza tym ATTK jest czynna normalnie dla zwykłych użytkowników w weekendy, więc to też są no, też po prostu osoby, które przychodzą i wypożyczają coś. Także no, ciężko mi stwierdzić dokładnie ile może być osób, ale na pewno nie A, jest, jest mniej. Na pewno nie jest mniej niż było na przykład nie wiem rok temu. Także tyle dobrze. No pewnie trochę może opustoszyć za chwilę, no bo tam jakiś obiad czy coś, no to zawsze to się tak kończy, ale, ale myślę, że ale wszyscy są na after party. <głos> tak, ale no nie, no na galę wrócą, tak? No przecież jeszcze gala jest, nagrody Grabińskiego, także, także to na pewno. No, więc, więc myślę, że, że jest chyba w porządku. Ja zawsze podchodzę do tego sceptycznie, no nie wiem, zawsze mogłoby być lepiej, inaczej, no ale jest już ten dzień i się dzieje, więc, więc już nic nie zmienię, no. Optymizm, ale właśnie, mówisz, że mogłoby być coś lepiej inaczej, no to gdyby tak założyć, że nie ma tych ograniczeń administracyjnych, biurokratycznych, czy finansowych, czy no załóżmy, że po prostu pojawia się jakiś budżet, grant, czy coś, który pozwala troszkę bardziej rozpiąć skrzydła, mm -hmm. to wtedy masz jakieś takie Czyli nadzieje, plany, marzenia, które chciałabyś zrealizować, gdyby po prostu była taka możliwość. Nie mówię o jakimś totalnym szaleństwie, nie? ale po nie, prostu nie, coś takiego nie. w miarę realnego, chciałabyś jeszcze w kolejnych edycjach wprowadzić? Czy, czy jesteś po prostu zadowolona z tego, jak to wygląda teraz? Nie, no, chciałabyś wprowadzić zmiany, zawsze. Chciałabym. Chciałabyś, tak. Chciałabym. Yy, tak, to znaczy w ogóle na pewno to, że. Yy, no, tak specyfika artyteki jest taka, że to są trzy piętra, więc w ciągu tej samej godziny dzieje się, no, są trzy różne tematyczne prelekcje bądź panele i tak dalej i czasami jest tak, że nie wiadomo co wybrać, tak? A fajnie by było właśnie może, nie wiem, żeby to jakoś inaczej porozmieszczać, porozdzielać, nie wiem, może więcej dni, może ten jeden dzień to jest faktycznie za mało na to, żeby, żeby każdy skorzystał z tych punktów programu na których mu zależy. Znaczy plus jest taki, że, że panele dyskusyjne są streamingowane, więc będzie można ich, je zobaczyć, odsłuchać potem na kanale YouTube, tak? Ale ale no, już to nie pierwszy raz jest tak, że, że jednak ludzie mówią, że ale fajne jest tu i tu jest w tym samym czasie też coś fajnego i kurczę, jak tu się rozdzielić, bo, bo, bo fajnie by było posłuchać tego i tamtego i coś tam, nie? A poza tym chciałabym, no nie wiem, może w przyszłości też e, ściągnąć kogoś z zagranicy, jakąś, e, jak jakiegoś autora, nie wiem, jak, jakiegoś człowieka związanego z grozą w ogóle, gdyby mnie nie, nie, nie ograniczał, nie ograniczałby mnie budżet, tak? No bo to znaczy, może to nie jest jakieś szaleństwo, no ale to by było, myślę, ciekawe, tak, i na pewno by przyciągnęło e, więcej osób. Mm, I może kiedyś w przyszłości, dlatego że jednak ta literatura e, dziecięco-młodzieżowa, grozowa się też tak moim zdaniem. Jest, jest, jest jej coraz więcej. Zresztą w sumie nawet niektórzy autorzy, którzy piszą grozę taką no, dla dorosłych, tak? to też coś próbują swoich sił w, w literaturze dla młodszych czytelników. Więc, więc chciałabym może też jakiś blok dziecięco-młodzieżowy. No nie wiem, bo tu jest ograniczenie, tak? Jest 16+, plus z racji tego, że no nie chcielibyśmy sytuacji, kiedy przychodzi jakiś dzieciak na prelekcję, nasłucha się, nie wiem, strasznych rzeczy, a potem po prostu będzie miał problemy sam ze sobą, będzie się bał. Po prostu... Profilaktycznie, tak? Dziecia jak dzieciak jak dziecko, bo tam jego lice przyjdą. Tak, dokładnie. Żalić. Rodzice powiedzą, że przez, przez to, że dziecko się nasłuchało, nie wiadomo, jakiegoś, jakichś strasznych rzeczy, jakichś krwawych potworów, że potwór pod łóżkiem albo gdziekolwiek. I, no i problem. Chciałabym sobie oszczędzić tego i do tej pory się udawało, więc mam nadzieję, że. No, będzie tak cały czas, tak? Więc dlatego mówię, myślałam o tym młodszym czytelniku, żeby, no właśnie promocja grozy to też nie tylko my dorośli, tak? Tylko, że też jednak, no, dzieciaki, żeby po prostu pokazywać im tę grozę na wesoło może i, i no nie wiem, no, zobaczymy, no, nie chcę sobie tak gdybać, bo za rok może się okazać, że będzie totalnie inaczej i że w ogóle, i że w ogóle, no, także, no sfera marzeń. Okej, okay, no ale miejmy nadzieję, że się spełnią. A teraz ostatnie pytanie. Zauważyłaś, że gdy zaczynałaś, mhm. to tak naprawdę dopiero dowiadywałaś się o istnieniu tej polskiej grozy jak, jako jakiegoś szerszego zjawiska. tak Dopiero poznawałaś kolejnych autorów, zaczynałaś robić taki prywatny research. Teraz po tych kilku latach jesteś... Yy, no, zupełnie inną osobą, jeżeli o to chodzi. Tak znajdujesz się w zupełnie innym położeniu. Nie tylko przez właśnie ten research i doczytanie różnych rzeczy, ale też przez kontakty tak z samymi twórcami, z wydawcami, przez prowadzenie fanpage'a, grozownia. Jesteś naprawdę jedną z tych osób w kraju, które są najbardziej na bieżąco. I jak z tej perspektywy już jak gdyby znawcy rynku i tej twórczości oceniasz polską grozę. W sensie, czy u, uważasz, że właśnie można mówić o tym tak zwanym renesansie, o czym się ostatnio często dyskutuje, czy może niekoniecznie, czy ta ilość publikacji idzie w parze z jakością, czy też różnie z tym bywa, czy masz może jakieś ulubione publikacje swoje z ostatnich lat? Mhm. To znaczy, wiesz co, w sumie nawet ostatnio rozmawialiśmy z Krzyszkiem Bilińskim o tym, przy okazji y, prac nad y, Nagrodą Grabińskiego y, i właśnie stwierdziliśmy, że w tym roku, y, to znaczy jeżeli no, nagroda będzie w, y, przyznawana za rok, to może być bardzo y, fajna, znaczy ciekawa walka, dlatego że mam wrażenie, że w tym roku naprawdę wyszło dużo książek i dużo takich... Y, chyba wartościowych. Ja niestety wszystkiego jeszcze nie przeczytałam, więc z utęsknieniem czekam, aż dzisiejszy dzień się skończy, <gdy> gdzie będę mogła po prostu chyba, nie wiem, cały listopad poświęcić na czytanie. Ale, ale wydaje mi się, że coraz więcej jest y, dobrych książek. Nie wiem. Poza tym zaczyna być też takie coś, że nie jest jakby wszystko pisane na jedno kopyto, tak? bo jest i Wojtek Gunia tak? z tym swoim Weird Fiction, jest wydawnictwo Wideograf, które wydaje, znaczy, nie wiem jak to nazwać, no ale po prostu taką fajną grozę. To tak? nie jest ani nic ciężkiego, ani nic... Dobrze się czyta, Czy jest Piotr Kulpa, Karla Mori. Tak, Piotr Borlik no, debiutował, nie czytałam jeszcze, ale widzę, że pojawiają się te nazwiska nowe, pojawiają się książki. Jest O Szpicyn Krzysztofa Zajasa, to czytałam, bardzo mi się podobała ta książka. Zresztą też autor w sumie znany z dotychczas z literatury kryminalnej napisał horror, tak? Więc, więc wydaje mi się, że w przyszłym roku walka będzie niesamowita o, o, o nagrodę no i no jest różnica. Zresztą chyba sam wiesz, jak też śledzisz, może, nie wiem, przeglądasz chociażby, coś czytasz. Nawet jeżeli nie czytasz książek, to przecież, ale nie, nie. Nie, o to mi chodzi. Tylko po prostu, jeżeli, no może, nie wiem, nie jesteś na bieżąco, bo tam bardziej grozę ogarniasz filmowo, czy tam, nie wiem, growo, czy tak dalej, to, no to chyba widzisz, że pojawia się jednak tego dość sporo, no nie? Że, że jednak ta groza idzie do przodu, więc... No nie wiem, miejmy nadzieję, że to się jakoś zacznie fajnie, no zaraz, że sprzedawać, że ludzie zaczną się interesować polskimi autorami, no i że też nasi autorzy będą, że tak powiem, no trzymać poziom, tak, żeby nie było tak, że się spotnie na laurach i ja no to napiszę taką, bo przecież i tak sprzedaje. no. Po prostu chodzi o to, żeby czytelnik, jak już się mu pokaże, że, że można zaufać w, tym, co się pisze, tak że ta literatura jest naprawdę dobra, że, że te wątki, no, te historie opowiedziane przez autorów są ciekawe, interesujące, no to myślę, że kurczę, no, że, że, że może coś z tego być. No. Czyli jesteś pozytywnie raczej nastawiona i oceniasz tę kondycję współczesną raczej dobrze? No raczej tak, raczej tak. Zresztą nawet no, teraz też no, różnie to wiadomo, jest oceniane ogólnie z, przez różne osoby, ale nawet tak jak Sebastian Sokołowski, tak? I te, ta jego biblioteczka Okolic strachu. Przecież to myślę, że dobrze. To nie jest może dystrybuowane, nie wiadomo jak chyba. Natomiast ma jest popularność, tak? Dzięki grupom horrorowym, literackim też widzę, że coraz więcej ludzi czyta, więc, no, więc jest chyba in plus. Nie wiem, tak mi się wydaje, że ten rok jakiś taki jest no lepszy niż pozostały, że coś się dzieje dobrego. Mhm. Dobrze, to, to tym pozytywnym spojrzeniem na polską grozę myślę zakończymy i wracamy już na dół. Na... Tak, bo Szumas się stresuje, bo ma panel. Dokładnie tak. Wracamy na kolejne punkty programu. A później no, czym się kończy kwason? Galą wręczenia nagrody imienia Stefana Grabińskiego, Nagrody Polskiej Literatury Grozy, która z martwych w tym roku. I no, póki co ma się dobrze, zobaczymy, jak ludzie zareagują na wynik ostateczny. Zobaczymy, kto wygra, bo oczywiście nie wiemy. <śmiech> nie nażartujemy. No, <śmiech> A po gali jeszcze after. No after. Będzie tak? after, tak. Ale wtedy raczej nie będziemy nagrywać, bo to nie, nie, mogą nie, bo wyniknąć to różne rzeczy. Tak, tak. dokładnie. Mo może się okazać, że jednak się wszyscy pokłócą i nie będzie żadnego kwasonu za rok, ani w ogóle nigdy w życiu. <głos> <głos> Ale w rzeczywistości będzie pewnie nie. To co? Do zobaczenia najpóźniej za rok. Tak jest, do zobaczenia. To dzięki serdeczne i do zobaczenia. Dzięki, na razie. Witamy się z Wami po krótkiej przerwie. Witam Pawle. Cześć. Przejdźmy do tegorocznej edycji Karowskiego Festiwalu Grozy do piątego kwasonu, który odbył się w tym roku 21 października w RTTC. Jakie były Twoje oczekiwania w ogóle w tym roku? Bo ja jako osoba świeża na tej imprezie, jako ktoś, kto jeszcze na nią wcześniej nie dotarł, może nie miałem sprecyzowanych oczekiwań, ale strasznie się nakręcałem, zwłaszcza na tym końcowym etapie. W ogóle jakoś wyjątkowo wcześniej wprawdzie kończyłem prezentację do mojego punktu programu, bo w tym roku ja się znowu zaangażowałem, nie? Ty sobie wziąłeś wolne, mhm. jeżeli chodzi o prelekcje. Ja miałem jeden punkt programu solo, godzinne wystąpienie, jeden panel prowadziłem i przygotowałem sobie to z wyprzedzeniem. Bardzo często zostawiam wszystko na ostatnią chwilę, bo nie ma czasu, nie ma czasu. Chociaż kończyłem i tak w nocy przed wyjazdem do Krakowa, ale na dzień przed kwasonem wszystko było gotowe, więc to i tak jest wielki progres w moim przypadku. I tak sobie myślałem, że nie wiem czego oczekiwać konkretnie, ale musi być super. Musi być super i to przez ciebie przede wszystkim, bo strasznie mnie nakręcałeś co roku i w ubiegłym roku już było blisko, bym pojechał, ale znowu no nie wyszło i byłem strasznie zły na siebie potem. Także A w jednak... zeszłym roku jechała Agnieszka z, z Karpenoktem i była bardzo zadowolona, co pewnie też jakoś mm -hmm. mia miałeś okazję zauważyć. Tak, tak, tak. Tylko właśnie ty tak co roku nakręcałeś. Jeszcze mm -hmm. tam Agnieszka pojechała, tak sobie pomyślałem, że byłoby fajnie też się spotkać, bo w sumie rzadko się widujemy nawet na żywo nie? z redakcją, mm -hmm. ale no, nie wypaliło i potem miałem do siebie żal, tego w tym roku Miałem być w Niemczech, więc znowu bym nie przyjechał, nie, ale okazało się, że jestem w Polsce i wtedy, tylko jak się dowiedziałem, że jestem w Polsce, to tak jak zaklepałem sobie kwasą i platform fest. Tak samo, tak samo do, napisałem do Magdy, bo wtedy Magda dogry, dogrywała właśnie program, że tak przyjadę, wpisu mnie do tego z tym moim referatem. Potem ten panel wyszedł, mówię, spoko, biorę panel, będę na miejscu, damy jadę, nie. I no, cieszyłem się zwyczajnie i mogę już powiedzieć, że. No nastawiłem się na dobrą zabawę i tę zabawę dostałem. A ty miałeś jakieś oczekiwania konkretne? Nie. <śmiech> Przyznaję, że nie. To znaczy, tak jak mówiłeś, no ja w tym roku nie prowadziłem żadnego punktu programu i znaczy w ogóle nawet nie podejmowałem starań w tym kierunku, dlatego że to jest jednak rzecz, która jest bardzo obciążająca. To znaczy, trzeba się przygotować, a jeśli ja sobie jakiś temat wezmę, to wezmę sobie zawsze taki, który mnie przerasta. No i za zawsze później tego żałuję, no, to znaczy zawsze fajnie jest prowadzić i oczywiście trochę mi szkoda, że w tym roku nic nie prowadziłem, ale no, nastawiłem się po prostu na taki wyjazd, który spędzę sobie przyjemnie, słuchając różnych rzeczy, rozmawiając z ludźmi i nie przemęczając się. Hmm. I udało się? Tak, udało się. No czas po powrotu z imprezy, który troszkę zawsze trwa, ale byłem na to przygotowany. Hmm. To teraz jakbyś miał y, opisać tę imprezę z punktu widzenia uczestnika piątej edycji, to jakie skojarzenia, określenia przychodzą ci do głowy? Masz coś takiego, co się cię od razu zapala, jak taka żaróweczka w komiksie w głowie? Jakieś słowa nie. klucze? <śmiech> nie, no nie wiem. Bo ja, jak usiadłem po powrocie do Facebooka, żeby napisać krótką relację, bo ja zawsze tego, nie robię takich rzeczy po powrocie, tylko mówię na drugi dzień, jak wracam z kina czy skądś tam, a na drugi dzień już, wiesz, rzucam się w wiek pracy, nie pamiętam, tak nie ma czasu, znowu wieczorem się nie chce i w końcu tego w ogóle nie robię, w tym roku stwierdziłem, że nie no, po nie muszę coś napisać. I to o czym myślałem to, wiesz, intensywność całej imprezy, mm -hmm. jako pierwsze słowo klucz. Druga rzecz to integracja, szeroko pojęta. Kolejna to ploty, jeżeli <laughs> chodzi o światek horroru, a kolejna to luz, zabawa, coś w tym kierunku bym poszedł. To były mm -hmm. takie rzeczy, które właśnie były tymi moimi żarbeczkami nad głową, bo... No może po kolei. Intensywność. Zgadzasz się, że impreza była strasznie intensywna? Nie męcząca, tak. ale że naprawdę nie było takiego momentu, że, że nie było no, co robić na przykład. Trudno było się wyrwać na obiad w czasie imprezy. A no to było potrzebne, ale nie było łatwe. No, szczególnie w twoim przypadku, jak musiałeś się spieszyć na własną prelekcję. Tak, mm. mieliśmy niby godzinę. Lokal był umiejscowiony 3 minuty od arteteki, Drogi, naprawdę, tuż obok, rzut beretem. Ale okazało się, że na zamówienie trzeba czekać 50 minut. Znaczy na makarony i, i coś tam jeszcze, i na to chyba, a w końcu mm -hmm. większość z nas chciała wziąć makaron. Potem na szczęście udało mi się szybko tam zjeść coś na ciepło, ale tak dosłownie w biegu. Nie? Wy chyba jeszcze nawet nie dostaliście swoich posiłków, ja już wychodziłem. Mm -hmm. No ale tak, racja, ciężko było się wygrywać. No, a to tym... wszystko dlatego, że nie położyliśmy do wegańskiej knajpy, która była obok. A tam mówiłeś, że nie ma kolejek, że szybko tak. jest. Tak. Za rok pójdziemy na WEG. <grystanie> <grystanie> ale tak, nie było kiedy wyjść na obiad, ale nawet abstrahując od tego, kurczę, nie wiem na ilu punktach programu całych. Na, nie licząc moich dwóch, to na właśnie dwóch innych. Czyli w sumie na czterech punktach programu. A po pozostałych, to ja się tak trochę kręciłem. Zresztą nie wiem, był na przykład panel debiutantów. Nigdzie sobie zajęliśmy miejsca mm -hmm. z przodu e, z Wojtkiem Gunią. Pozdrawiamy Wojtka. I e, ja tam zostawiłem wam rzeczy. Nie? A <grym> tak. potem poszedłem po autograf, e, chyba odebrać e, moją książkę od Tomka Siwca złapać Dawida Kaina. Zagadałem się z Dawidem. Potem jeszcze ktoś do nas podszedł. Nawet nie pamiętam kto, bo z tymi osobami rozmawiałem, że już mi się wszystko miesza, co było kiedy. Potem z Magdą się umawiałem chyba na rozmowę. Ja w końcu chyba poszedłem z się właśnie ten wywiad nagrać, yy, tam na trzecie piętro do jakiejś kanciapy, czy do kanciapy do jakiegoś biura yy, i w końcu tak wyszło, że jak my zaczęliśmy nagrywać wywiad, to ty do mnie dzwoniłeś, co z moimi rzeczami zrobić, bo <śmiech> tak. no, nie, nie byłem wiesz, do końca, do końca pewien, czy one są na 100% twoje i nie chciałem tego wiesz, gdzieś wynosić, bo <śmiech> jeszcze bym sobie problemów narobił u kogoś. Tak, bo zostawiłem i torbę i drugą sztaką z książkami. W każdym razie tak i to naprawdę było, wyglądało tak, że sobie pomyślałem, dobrze, to ja tutaj skoczę, załatwię te dwie, trzy rzeczy i zaraz wracam na panel. Tak, ale już nie wróciłem. Wróciłem półtorej godziny później chyba. I no. to jest super, nie? Bo naprawdę człowiek czuje, że każda minuta jest jakoś tam efektywnie spędzona, a nawet jeżeli niczego nie robisz, to tak jak wspomniałem wcześniej, tu widzisz te osoby, tam kiwasz, kiwacie do siebie głowami, uśmiechacie się tam, przybijacie piątki poznajecie się tam, nawet tak jak przelotni, no to, to też jest zabawne, że często kojarzy się konkretne osoby z konkretnymi wiem, wpisami gdzieś tam w sieci, nie? Czy mm -hmm. inicjatywami. Znaczy, ja się teraz w ogóle uśmiecham na myśl o tym, nie? Bo to jest takie zabawne, że widzisz niby obcą osobę, taką, z którą... Jedyne, co się łączy, to pasja. Ale... Mm -hmm. No umówmy się, jak lubicie grać w piłkę i zobaczycie kogoś, kto lubi grać w piłkę, to nie wiem, czy od razu czujecie ten więź, nie? Tak po prostu. No chyba, że właśnie rozmawiacie o tym gdzieś tam. A tutaj przez to, że my cały czas jesteśmy w tym środowisku, w tym takim jednym kotle, w którym dyskutujemy, kłócimy się, czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy, tak? Cały czas rozmawiamy, dyskutujemy, to, to naprawdę potem się tak jakoś odblokowywuje, nie? Że a to jest ta osoba, a to jest ta osoba, a ten to lubi to, a ten to lubi tamto, nie? A ten to pisze o tym. No tak, dokładnie tak to wygląda i to na nawet właśnie jeśli nie ma się okazji z kimś jakoś dłużej pogadać dostaje się taki punkt zaczepienia na przyszłość. Hmm? i wspomniałem o tych plotach, Dla, dlatego użyłem tego słowa, że znaczy użyłem go dlatego, że przyszło mi do głowy jako <laughs> pierwsze, bo nie mam dzisiaj notatek, ale chodzi mi o to, że ono jest dosyć trafne, bo to nie jest tak, że my się tam spotykamy i fani grozy, pisarze, publicyści, naukowcy i teraz porozmawiajmy o motywie X w prozie Y, nie? Tylko to jest tak, że my tak strasznie na luzie o tym wszystkim rozmawiamy, nie? Że, a słuchaj, a, a czytałeś to, no tak, a to tak, no mi się podobało, tak? A kojarzysz to, a byłeś na tym filmie. To są takie rozmowy właśnie jak ze znajomymi gdzieś tam na spotkaniu wieczorem przy pizzy, czy przy piwie. Rozmawiamy o tym właśnie, co kto wydaje, co tam ciekawego ostatnio widzieliśmy, czytaliśmy, co tam nam się rzuciło w oczy ogólnie w tym naszym świadku. I no to też jest super, że od razu się wchodzi na tę taką przyjacielską stopę, na tym ludzie i tu przechodzimy do tej kolejnej rzeczy, czyli do tej integracji nie wiem, na przykład z Krzyżkiem Maciejewskim, znaliśmy się tylko z sieci. I w sumie to znaliśmy się z dwóch dyskusji, w których raczej się nie zgadzaliśmy, tak delikatnie rzecz ujmując ze sobą, nie? I no nie wiedziałem też, jakby to wyszło, jak się spotkamy na żywo. To nie jest tak, że, nie wiem, byliśmy jakoś zantagonizowani, ale Wiecie, jak się z kimś w sieci kłócicie, no to raczej myślicie, że kontakt będzie chłodny potem z tą osobą. A kurczę, tak nam się dobrze gadało <laughs> potem. Jeszcze wpadliśmy na siebie, że pogadaliśmy sobie troszkę tam na miejscu, na afterze, ale też jeszcze w niedzielę spotkaliśmy się przypadkiem, bo okazało się, że w ogóle mieszkaliśmy obok siebie w pokojach i w tym samym momencie wychodziliśmy, żeby zdać klucze. No i jeszcze tam przez, nie wiem, 15-20 minut porozmawialiśmy. Super sprawa. Śmiałem się, że kwasan łączy ludzi, nie? I też rzuciłem to zdjęcie z Tomkiem Siwcem na Instagrama. No, no tak, łączy. Rzeczywiście ta atmosfera tak się narzuca wręcz, że no nie sposób się chyba pokłócić na kwasonie. No nie wyobrażam sobie, żeby mogło dojść do jakiegoś takiego otwartego konfliktu. No naprawdę nie, musiałoby się zdarzyć coś strasznego, bo atmosfera jest przesympatyczna. Mm -hmm. No tak, no ja właśnie już gdzieś tam pisałem, że wypadałoby wręcz, żeby już ktoś jakąś bójkę na kwasonie zrobił, bo to przecież środowisko jest tak czasami zantagonizowane, no a tu nie, no, no nie da się. No. Mm. I Kurczę, pomyślcie o tych wszystkich shitstormach, tak, które się tam gdzieś rozgrywają w sieci. Ile razy spieramy się o różne rzeczy między sobą, tak, my fani horroru literackiego i to często są takie dosyć ostre spory, nie? Czy to, nie wiem, no zresztą, że może nie będę wypominał teraz konkretnych, bo potem się okaże, że komuś coś <śmiech> wypomina może, ale no bywały różne takie sprzeczki, czy o, o wyższość jakiegoś tam jednego podgatunku nad innym, jednego nurtu nad innym, czy o, nie wiem, złotą erę horroru, czy o właśnie kwestię recenzji. No i to było takie spory, że no w komentarzach się szło troszkę na noże czasami. To różne osoby. Ja też czasem w takich dyskusjach uczestniczyłem. A tu Czasem. A tutaj nie. Auty, a, a jak, gdyby, jak gdyby to nie istniało. Nie? Jak gdybyśmy się wszyscy lubili i też y, myślałem sobie, że to może być takie trochę sztuczne, nie? że w sensie jak się tyle ludzi spotka o tylu jednak różnych podejściach do yy, różnorodnych kwestii, yy, to, że to może być taka trochę kurtuazja, nie? Że tak będziemy siedzieć razem, a będzie taka sztuczna atmosfera, nie? Ale nie było tego. właśnie był totalny luz. I to mhm. taki luz, że aż nie wiem, na przykład te, te żarty z pesymizmu Wojtka, nie? Guni. Kurczę. To, że właśnie wszyscy są tacy zdystansowani do siebie, Nie że możemy sobie robić bekę, nie wiem, z moich kontaktów z Tomkiem Siwcem, nie? Czy, że właśnie, że Wojtek Gunia to, nie wiem, spojrzy na coś i po prostu świat umiera, tak? Optymizm ucieka tam, piękno ucieka i tak dalej. I że to wszystko jest takie naprawdę, no, urocze wręcz. Wow. Mhm. Tak, no bo często też zderzasz się tak od razu właśnie, i, jeśli już mówimy o tym, jakby przejściu z, wi z wirtuala do rzeczywistości, to zderzasz się jakby z osobą taką, jaką ona nie jest tak do końca w internecie, prawda? To jest często takie zaskakujące, że, że spotykasz kogoś na żywo i on się po prostu, no, no jakby dopiero wtedy go faktycznie poznajesz. Jakby do dodajesz sobie jego mimikę, jego jakiś tam sposób mówienia i tak dalej do jego wypowiedzi. <grym> ja mogę powiedzieć, że na przykład, to znaczy je, akurat tutaj nie w jakichś kwestiach, nie wiem, niechęci, ale dla mnie takie bardzo ciekawe było spotkanie się kiedyś z Piotrkiem Borowcem, bo to jest osoba, która w internecie w ogóle nie używa emotek, nie? A moim zdaniem emotki to jest coś, co rzeczywiście jakoś po poprawia jakość dyskusji, dlatego że no, dają jakąś tam jakiś erzac mimiki. On tego w ogóle nie robi i często jego komentarze wyglądają tak bardzo serio, bym powiedział. Tak ironii w ogóle nie można odczytać, bo nasz mózg się przyzwyczaił do tego, że jak tam nie ma jakiegoś wink-wink na końcu, to że czytamy zdanie na serio, a się okazuje, że często to jednak jest tam ironia, sarkazm, żart. Tak, i po prostu na żywo się takie rzeczy dopiero widzi i czasem można jakby zupełnie inaczej podejść do rzeczy, które się czytało w internecie danej osoby. Nagle jakby łapiesz dodatkowy kontekst. Ale to jest fascynujące, co teraz mówisz, bo ja Piotrka najpierw poznałem na żywo, wprawdzie tylko króciutko się widzieliśmy na światach grozy, ale jednak. Mm -hmm. I rzeczywiście, gdybym go nie widział na żywo, to jego komentarze w sumie też bym inaczej odczytywał pewnie, bo tak to jednak w głowie miałem jego no, buzię, twarz, tak, jego mimikę, jego głos, to, że na żywo właśnie w sumie często żartuje, a tak to w sumie też mógłbym odebrać te wszystkie jego wpisy inaczej, no. Hmm. No, i no to, to, jest, to jest taki fa właśnie fajny urok fasonu, że takich zdarzeń się ma bardzo dużo. Hmm. Tych zdarzeń na tym totalnym luzie właśnie, także to wszystko hmm. jest po prostu dobrą zabawą, a nie ma tej spiny, nie ma właśnie tych konfliktów sieciowych i też nie, nie ma tej sztuczności. Przynajmniej no w tym hmm. roku ja tego nie doświadczyłem. no to było... nie, no Ja tego raczej nigdy nie zauważam. To znaczy, ja, ja w ogóle jestem zdania, tak, znaczy, inaczej. Ja, ja nie mam takiej osoby w środowisku chyba której jakoś, do której bym czuł niechęć. Dlatego, że uważam, że nawet jeśli z kimś się mocno spinam, y, szczególnie jakby w temacie horroru, no to to jest i tak jakby efekt z tego, że mamy podobne zainteresowania. No to, to, to jest kwestia tego, że oboje jesteśmy za mocno zaangażowani w jakiś temat i intensywnie go przeżywamy. No a jeśli dochodzi do polityki, no to już jest różnie, ale w kwestiach polityki to przecież wszyscy z wszystkimi się nie zgadzają, więc y, też jakby by człowiek nabiera do tego dystansu z czasem. Mm -hmm. Znaczy tak, tak, tylko też dlaczego ja o tym mówię, czym znaczy, wiecie, właśnie wiecie, że ja się też z kilkoma osobami nie zgadzam, że jest kilka takich rzeczy związanych z polską grozą, gdzie no ja, znaczy jestem skonfliktowany, no właśnie w sensie wyrażam zupełnie odmienne zdanie niż różne osoby, ale ja nawet nie do tego biję, do tego, że na przykład jak myślę o środowisku naukowym, nie, no to jednak czasami są takie kwasy, są jakieś, nie wiem, jest jakaś niechęć, są jakieś antagonizmy, które przedostają się poza właśnie sieć, czy jakieś prywatne stosunki i dlatego yy, wiesz, no stwierdziłem, że dlaczego środowisko grozy ma być wolno od tego całkowicie, mm -hmm. nie? Zwłaszcza skoro w sieci często się tam ludzie spierają, yy, nie wiem, nawet yy, w sensie wiesz, nie wiem, dom horroru kontra Bucks, nie? Wielki konflikt tam. Jakaś tam epicka wojenka, która przez jakiś czas sobie tam trwała, teraz to troszkę może zależało, chociaż też czasami jeszcze wypływa, nie? Yy, no, więc są takie jakieś rzeczy i tak myślałem, że to może jednak wpływać nie, na ogólną atmosferę, a tutaj się okazało, że jednak no jakoś nie wpłynęło, więc super, tylko na plus. Mhm. No, no zgadzam się. Więc e, intensywnie spędzamy ten czas. Program jest e, dosyć e, ciekawy, mam wrażenie. Przy czym, jeżeli się interesujecie grozą literacką, bo wiadomo, jeżeli na przykład siedzicie tylko w filmach, a książek polskich nie czytacie, jeżeli już to, nie wiem, sięgacie na przykład tylko Pokinga, czy Mastertona, czy innego Kunca Keczamali, no to w sumie może niekoniecznie to będzie dla was ciekawe, ale jeżeli troszkę siedzicie w tym polskim rynku, literackim, książkowym, no to myślę, że programowo super się to wszystko sprawdza. Jest mhm. też interesująco. Do tego ta przestrzeń Właśnie, wchodzimy do Arteteki, budynek nowoczesny, ładny, atrakcyjny, architektonicznie, wbijamy na to pierwsze piętro, już na starcie wita nas właśnie krwawy ślad na drzwiach. W windzie chyba kościotrub wisi, obok windy jeszcze inny kościotrub. Nad takim punktem informacyjnym samej Arteteki jest duch. Po prawej mamy ten punkt informacyjny kwasonu, obok taki a catering, nie? Te ciasteczka w kształcie mm -hmm. grobów, większe ciastka w kształcie czaszek, tam jeszcze chyba jakieś żelki były takie też klimatyczne, nie wiem, czy robaki, czy coś innego, ale wszędzie widzimy te takie drobiazgi, które robią taki fajny klimat, nie wiem, obrazek wisi pod sufitem, którego większość osób może nawet nie zauważyć, ale jak się spojrzy, to to jest obrazek taki to 3D, to, nie, jak to się nazywa, no, że pod jednym kątem widzisz coś, a pod innym coś innego. No, chyba 3D. No dobra, iluzje, iluzja powiedzmy. Tak. I takie różne smaczki. Kurczę, super. Do tego te, nie wiem, ta główna na przykład salka, czy salka, ta przestrzeń, na której odbywały się panele, taka kolorowa, wygodna, ładna. Mhm. Tak, i nie jest to taka tradycyjna sala z krzesłami, nie? To jest mhm. część jakby wydzielona dużej, otwartej przestrzeni, na której są rozrzucone powiedzmy takie mm, dosyć prostej konstrukcji, kolorowe kanapy czy fotele. Mm -hmm. Także to bardzo taki luźny klimat też prowadza. Nie są to takie sztywne, uszeregowane krzesełka. Chociaż w jednej sali chyba tak jest, ale jakoś nie trafiłem do niej, niestety w tym roku. Znaczy ja na drugim piętrze nie byłem też. Byłem na no. trzecim i tam znowu też są, też nie ma krzesełek, tylko są takie trochę mniej wygodne, ale kanapy czy coś, przy fotele bez oparcia i są też takie ala poduszki do siedzenia, ale to też tworzy taki fajny klimat, nie? że właśnie bardziej się czujesz, jakbyś siedział u znajomych gdzieś tam, mm -hmm. niż jak nie wiem na uczelni, czy w szkole, czy w takim miejscu, bo na konwentach to się trochę czuje, nie, że siedzisz w tej szkole i ławie często, mm -hmm. czy przy jakiejś uniwersyteckiej ławie, a tutaj nie. Tutaj to wszystko, takie bardziej przytulne jest właśnie może, Mhm. wydaje mi się, że na drugim piętrze akurat właśnie jest inaczej, ale to też jest dosyć ciekawa tam, ciekawe miejsce tak jak je pamiętam z poprzednich edycji bo to jest taka oszklona mała sala już, już jest zamknięta tam są krzesła, ale właśnie ona jest oszklona to jest tak jakbyś mhm. był w takim akwarium trochę i no też, też tam jest fajnie to tam chyba mogą być takie prelekcje też, które wymagają większego skupienia i co fajne tam nie przechodzą dźwięki za bardzo z zewnątrz więc to też no. jest, jest no. izolacja lepsza no i co? Coś jeszcze zapamiętałeś z tego kwasonu? Co chciałbyś uwiecznić w tym nagraniu? No, gala jeszcze była. O no właśnie, mówiliśmy. gala. Bo na pierwszym kwasonie nie było jeszcze Grabińskiego, bo nie istniał. Czy... Tak, na pierwszym kwasonie, na zakończeniu, jeśli dobrze pamiętam, zostało ogłoszone w ogóle to, że zostanie ustanowiona nagroda Grabińskiego. na co ja się wtedy osobiście bardzo cieszyłem. Uznałem, że super pomysł. Miałem jakieś, co prawda, wątpliwości, ale generalnie byłem bardzo za, później, oczywiście <laughs> wynikały te różne dyskusje, i kłótnie, i spiny na, na tym tle, ale no początek był bardzo zachęcający. No i kolejne dwa lata po jakby czy w trakcie zakończenia kwasonu, takiego oficjalnego, było właśnie to rozdawanie nagród. W ubiegłej edycji tego zabrakło, bo nagroda została zawieszona, i w tym roku wróciliśmy do do rozdawania czy, czy do rozdania, do ogłoszenia wyników Nagrody Gramińskiego już w nowej formule. Mm -hmm. Gala była krótka, ale, ale też ja oceniam bardzo pozytywnie, nie? bo po prostu Krzysiek tutaj zawładną sceną profesjonalnie, no moim zdaniem na względem chilloucie, tak? Ja nie mhm. czułem tego, że on jest zestresowany czy coś. Rozmawialiśmy o tym w komentarzach na Instagramie dla mnie. No było spoko, tak. Naprawdę po prostu wyszedł, powiedział samo do powiedzenia. Jednym tchem, tak jakby to powtarzał, jakby wchodził ten galę już właśnie od 10 lat, jeszcze nie wiem, ze dwa razy w roku, było sympatycznie, też nagrody rozdane, wyniki podane do wiadomości publicznej i się kwason, oficjalna część kwasonu zakończyła. Fajne jest to nawet jako takie podsumowanie nie mhm. całego dnia, w sensie, że naprawdę czujesz, że ten, ten dzień do czegoś zmierza i kończy się tak konkretnie, nie, nie po prostu jakimś tam punktem programu, na który pójdziesz mhm. lub nie, tylko tak, jest faktycznie takie oficjalne zakończenie, które jest bardzo wyraźne. I jeśli chodzi o to zakończenie, o rozdanie nagród, to poprzednie edycje z tego co pamiętam były robione... Powiedzmy z większą pompą. Takie wiesz, yy więcej jakiejś konferancjerki, jakaś chyba muzyka w tle i tak dalej. Też to fajnie było robione. W tym roku ona była rzeczywiście bardzo skromna. Mam pewne wrażenie, że była zbyt skromna, yy, pod pewnymi względami troszkę by to trzeba było dopracować, ale jednocześnie było to fajne, że to było właśnie, to wiesz, to była pierwsza edycja w nowej formule, taka, która się dopiero mhm. ustanawia i będzie w miarę elastyczna, bo już już korsarz jakiś tam ma powiedzmy pomysły na, na to, co trzeba zmienić i tak dalej, już jakby działa w temacie kolejnego roku. I to było fajne, że, że ta jakby nie było więcej zamieszania wokół tego, niż ma jakby wartość samej nagrody. Nie wiem, czy to akurat może trochę źle brzmi, ale że po prostu mhm. ta gala była skromna, a jej treść była konkretna. Tak, bo rzeczywiście jeżeli pomyślimy o medialności wydarzenia, to nie była zbyt duża, nie? Bo... Mhm nie wiem, jakby ktoś chciał to zrelacjonować, czy coś, no to może by oczekiwał jednak troszkę tej pompy, ale gdy mówię o skromności, to ja nie mam na myśli tego, że była, nie wiem, uboga, czy coś, tylko właśnie skromna, kameralna, taka bardziej elegancka, niż bo mówimy jednak o nagrodzie dla literatury gatunkowej, nie, więc można by się spodziewać troszkę jakiegoś kiczu, czy coś takiego, a nie, tutaj było właśnie bardzo konkretnie, i, no dla mnie spoko, tak? Może rzeczywiście to nie jest jakoś super medialne i pod tym kątem może coś można by zmienić, ale z tej strony dla mnie jakby tak było To Mnie osobiście by to nie przeszkadzało, mm -hmm. szczerze mówiąc. Tak, no, to okay. czy, wypadło to bardzo fajnie, no. korsarz świetnie to poprowadził i naprawdę przyjemnie się tego wszystkiego słuchało, świetnie się to oglądało. Było nawet widać takie autentyczne wzruszenie wśród nagrodzonych. No super, ba bardzo, bardzo mi miło było na tej gali. Tak i gratulujemy z tego miejsca Arturowi tak. Urbanowiczowi za zdobycie tego wyróżnienia w plebiscycie publiczności, co też jest ciekawe, Artur podkreślał, nie że dbał o tę reklamę gałęzistego, o to by ten marketing szedł pełną parą, no i widać udało się i też gratulujemy Wojtkowi Guni oczywiście nagrody głównej i statuetki za nie ma wędrowca i tutaj my się śmialiśmy, że tak usiedliśmy i po kolei każdy osób to być nagrodę. Nie wyszło, że ty za rok, tak? Nie, Damian za rok, ty za dwa. No. No to staraj się, Pawle, czekamy. Ja Jeż, na zbiór, czy... je, je, Jeszcze mam troszkę czasu, więc nie niedużo. No, jeszcze trzeba wydać, więc wiesz. No. Pisz, pisz. Tak, ale właśnie. I też siedzieliśmy sobie z Wojtkiem zwycięzcą, i zaraz potem, zaraz po gali od razu żarty, nie? Taki totalny luz. Było widać, że i Artur się cieszy, i Wojtek się cieszy. To też mi się bardzo podobało, że. że... No, bo to jest niby nagroda cały czas jednak. Jest, hmm. jest profesjonalna teraz, ale jak gdyby. W o ograniczonym zasięgu, nie? w sensie, że jednak cały czas to jest to nagroda środowiskowa. Jeszcze nie wyszła. Myślę, że za kilka lat to się może zmienić, ale cały czas jest bardziej środowiskowa niż, nie wiem, ogólnoliteracka czy coś takiego. Ale było widać, że jednak ma sens, nie? Że, że ta nowa formuła się sprawdza i że twórcom to też to coś znaczy dla twórców, nie? Tak jak w latach ubiegłych rzeczy troszkę. Mhm. Znaczy... Trochę mi tutaj głupio teraz chwalić nagrodę, bo tam jakiś niewielki wpływ na to, jak ona wygląda w tym roku miałem. No ale ja też no, jestem po prostu zadowolony z tego ostatecznego wyniku czy, czy z realizacji tej wizji, no, którą mhm. tworzyło po prostu wiele osób. no Przede wszystkim Korsarz który no naprawdę zrobił świetną robotę i właśnie jedyna... Krzysztof Bieliński kolsarzy. Tak, Krzysztof Biliński. Jedyna rzecz, której mi rzeczywiście zabrakło na tej gali, to było bra... brawa dla niego chyba, bo <głos》> wszystkim dookoła kazał bić brawo, sobie zapomniał, no a Krzysiek super wyszło, więc naprawdę Tak, tak, ja też, ktoś może powiedzieć, że ja też jestem zamieszany teraz trochę w nagrodę, no jestem tak jak i cała masa osób, bo teraz Krzysiek właśnie zaangażował pokaźne grono osób do takiej burzy mózgów przed nagrodą i potem część tych osób się zgodziła jeszcze troszkę uczestniczyć w dalszych pracach i tam te swoje niewielkie cegiełki do tego wielkiego domu, który korsarz buduje dokładać, ale to nie dlatego to chwalimy, tylko chwalimy dlatego, że naprawdę na bazie tej burzy mózgów doszło do wielu zmian, naprawdę wielu zmian i ten ostateczny efekt jest takim konsensusem, który w miarę wszystkich zadowala, nie? więc mhm. jest spoko i marketingowo, wizerunkowo myślę też wypadło okej. Okay. A po gali afterek, tak? Zeszliśmy do pauzy, gdyż tak nazywa się ta taka, nie wiem, no klubokawiarnia, to nie wiem, czy to jest dobre określenie, no, które, która znajduje się gdzieś tam w podziemiach arteteki no i jak oceniasz afterka? Mm, wiesz co, to był after generalnie w tym miejscu chyba po raz trzeci yy, i chyba pierwszy, na którym wytrwałem do końca, dlatego że no, wielką, <laughs> wielką zaletą tej knajpy jest jej lokalizacja, nie? bo to dosłownie schodzi się w, do piwnicy Artateki i już jest miejsce, <laughs> ale knajpy samej w sobie to ja za bardzo nie lubię, dlatego że Dobra, no to może nie jest nic związanego z horrorem, ale piwo to mają tam naprawdę słabe. I mały A wybór, tak? Na tak, na szalenie mały wybór, jakieś y, książęce, no, to nie na nie, nie, nie ten mój pysk. No i troszkę tam mimo wszystko brakowało takiego fajnej powierzchni, która by zmieściła te wszystkie osoby, ale też no w zeszłym roku było, było, był after w innym miejscu, na które troszkę trudniej było dotrzeć. I też był problem, żeby się tam wszyscy wcisnęli w jedno miejsce, no bo po prostu przychodzi na niego bardzo dużo osób, które nie chcą jeszcze kończyć kwasonu. Mm. No ale after sam w sobie był bardzo fajny. No oczywiście na nim to już zupełnie trudno porozmawiać z wszystkimi. Szczególnie, że no, nawet nie zmieściliśmy się przy jednym stole. Trudno byłoby tam jakoś yy, to zrealizować. Ale była dosyć duża rotacja osób wokół siebie. Można było się nagadać. No i kończyło się to dobrze po północy, no i w chyba w zasadzie tylko dlatego, że bardzo zamykali. Mhm. Mm tak, właśnie zaczęliśmy o której? Od 21? pierwszej? Mniej więcej tak. A skończyliśmy około pierwszej jakoś tak? Wydaje mi się, że tak. O dwunastej już chyba nie chcieli nic sprzedawać, ale uparcie jeszcze siedzieliśmy przez dosyć długi czas. To też, my na przykład wyszliśmy w gruncie rzeczy dlatego, że no ja przez cały dzień zjadłem pół pakietki na obiad, więc wyszliśmy coś zjeść tak naprawdę i tak były tak jak gdyby cztery ośrodki tam, różnych osób, mniejsze i większe, ja też troszkę pokrążyłem, bo najpierw w ogóle się z Michałem Gackiem zagadałem, potem podszedłem do stolika, w ogóle wcześniej jeszcze z Wojtkiem i z Damianem, potem znowu właśnie z wami, potem z Damianem troszkę pogadałem, potem z Arturem i z Krzyśkiem, w ogóle potem to już kto się pojawił, to sobie dyskutowaliśmy. No fajnie też to wyszło, nie? Jasne. I też jestem zadowolony i super, że w ogóle ktoś, znaczy ktoś, że Magda pomyślała, by robić coś takiego, nie? By jednak narzucać z góry tego afterka, nie? Bo tak to pewnie część osób by się nie chciało, nie? Część by się nie zgadała, ktoś tam by, nie wiem, nie miał numeru, nie wiedziałby gdzie jest after, czy coś, czy gdzieś się zbieramy, czy nie. Ale tak to wszyscy wiedzą, że można zejść tu w to konkretne miejsce i ja też, no, jeżeli chodzi o ten wybór tak o menu, no to nie jestem zachwycony, ale sama idea zacna i zawsze może się ewentualnie przenieść, jak się nie podoba. Nie? A nam się jednak pomimo wszystko podobało na tyle, że mm -hmm. zostaliśmy dopóki z głodu nie zaczęliśmy przymiechać. Tak, no, no pierwotny plan mieliśmy nawet, żeby jeszcze wrócić, ale to już, już się zaczynała impreza dosyć szybko, znaczy dosyć szybko. No, myślę, że ostatnie, ostatnie osoby pewnie jakoś po tej pierwszej się stamtąd już musiały zmywać. No zaczęła się tak. kończyć, nie? Bo kończyła się, bo wiedzieć zaczynała się. Tak, no kończyła się. E... Zaczynała się. Opierać. No, wiesz co, na którymś kwasonie to kończyłem o piątej rano. Ale to jeszcze, widzisz, te parę lat temu byłem młodszy. Albo... Nie, to, to jako, jakoś też była już taka bardzo kameralna końcówka wtedy. Ale tak, no, nawet na A pierwszym... Nie, nie, nie, ale tutaj na Facebooku czytałem, że część osób też jeszcze dwa inne lokale zaliczyło po wyjściu, więc wiesz... No, ja akurat to też dopowiem, dlatego znaczy dosyć specyficznie przeżywam kwasą, dlatego, że ja w nocy wracam sobie autobusem, dlatego, że z Krakowa do Gliwic jest dosyć niedaleko i jakoś nie do końca przekonuje mnie to, żeby zostawać tam na noc, dlatego, że jakiś transport w nocy mam, on trwa jakieś nie, wiem, półtora godziny, więc taka opcja jakoś mi się przyjęła już jako tra tradycja, no i jakoś tak wracałem, że o piątej rano powiedzmy byłem w domu, czy o szóstej. A ja wróciłem do mojego pokoju na terenie biblioteki publicznej. Zobaczyłem niedomknięte drzwi wkurzonego na świat Wojtka. Właśnie drzwi się nie zamykają od środka, bo dywanik wszedł na próg zobaczyłem okno, które wygląda jak takie wielkie więzienne okna, albo jakieś, nie wiem, przejście do innego wymiaru jeszcze z lampą umieszczoną nad nim, na zewnątrz, przez co takie dziwne światło się wlewa do środka. Yy, za oknami śpiewały kruki. Okazało się, że zalało nam łazienkę, bo jakaś tam pękła. No, klimat był. <głosy> I właśnie to i jeszcze w tlenie Wojciech Gunia ze swoją nagrodą, to będzie takie moje chyba najbardziej wyraziste wspomnienie z całego kwasonu, <głos> taki już naprawdę właśnie trochę weird, że jeszcze się tak wyrażę, obraz. No, ale to super trafiło błąd. wam się też fajne miejsce właśnie, bo tak. większość osób nocowała nie w bibliotece, no, tylko w jakimś chyba hotelu, nie wiem, czymś takim. Pewnie tam nie, nie pękała rura, ale <głos> znaczy, ja, ja, ja tam w tamtym roku nocowałem akurat yy, i tam też było fajnie, ale nie pamiętam hmm. co to za miejsce. No ja też nie, nie byłem tam. No dobra, to co? To nie będziemy przedłużać. Eee, serdeczne podziękowania dla Magdy i dla Krzyśka za festiwal, za galę i za wszystko. <gulanie> Dzięki wam. Również dziękuję organizatorom i w ogóle no, wszystkim, którzy jakoś tam przyczynili się do tego, że ta edycja się odbyła i że była po prostu taka fajna. Jeszcze na miejscu czuwała nad nami Ania Czarnota, to ją także pozdrawiamy i także dziękujemy. I co? Widzimy się za rok na kolejnym Kwasonie. No jeśli nic nie przeszkodzi, to ja na pewno się zjawię i wszystkich do tego zachęcam. Ja również, jeżeli interesujecie się horrorem filmowym, no to myślę, że musicie w przyszłym roku wybrać się na Splat Film Fest. Jeżeli interesujecie się horrorem literackim, no to zapraszamy na Kwason. Do zobaczenia za rok.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 Prawie 3 lata temu opublikowałem tutaj nawiedzony wstępniak. Wstępniak na blogu Necropolitan. Co to oznacza? Czas na meta nagranie, Tylko dla największych fanów. Nawiedzonego podcastu. Mm, tak. Leci? Halo, halo, leci. halo, halo, u mnie leci. Leci, leci. No. Wyciszyłam telefon, wyciszyłam... Halo, halo, halo? Powiedz coś, żebym wiedział, czy Cię słychać. I ważna jest tylko rzecz taka, że jak no. mówisz, to nie możesz mówić patrząc tam na przykład. Czemu? Bo niektórzy uciekają w z Ja mogę tak? <śmiech> nie, dobra, Cicho. Bo ja też nie lubię mikrofonu, ale... Ale on cię lubi. <głos> ja go nie lubię. <głos> Ej, Chrystus, <głos> <Przestań>. <głos> to na bluff exit, Ale czy? to ja wiem, wiem dlaczego ten, hmm. dlaczego y, takie długie masz potem <głos> rozmowy. No. Bo dyktafon lubi rozmawiać. Dobrze. I nagrywać. <głos> I zgubiłem wodę. <głos> tak zgadza się powiedzieć, do wiąże. Skup się, skup się. Właśnie jedna sprawa, tak na się. Ty pijasz zieloną kawę? Zielonej kawy jeszcze nie piłem. Arteteka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Arteteka Wojewódzkiej publiki. Publiky. <grymki> Biblioteki Bibliotecznej w Krakowie. Pewnie. Zapisz sobie. Cześć, mam prośbę. Rzucisz te moje rzeczy obok tam biurka. Informato... Obok biurka tego punktu informacyjnego. i książki, tak, w materiałowej. I ty na górę idziesz? Dobra. Ja zobaczę, gdzie jeszcze dotrę. Na razie. Hej. Cześć. Dobra. Chwilę za godzinę. Mam panel już? No, a kofeinę pewnie ma. I wybudziło mnie trochę, ale już chyba przestaje działać. No właśnie oh. nie 100% kofeiny, ale teraz czuję, że <głos> jednak za mało. 100% za mało. Ty się nie zgadasz? <głos> ja myślę ty myślisz? Nie wyspałem się cały czas. To jest 20 minut przerwy. Tak, to ja idę zrobić sobie... <głosy> Ale czujesz tak odłożyć tygtafą. <głosy> to widzimy się do 20 minut. sobie z <głosy> O, popłakałem się. <głosy> <głosy> no, dobra. Już nie płaczę. Okej, okay, to wracamy, co? Jasne. Nie wiem. A najwyżej gramy jeszcze, jak coś ci przyjdzie do głowy. No, chyba Jak tak. będziesz coś potrzebowało, jeszcze coś ci wiesz, padnie, tak, eureka. Hmm. Jabłko ci spadnie na głowę, bo jakiś kaszt. Nie, ja też jestem niebezpana. Zaraz po prostu. E, edycja piąta odbyła się dwa, dwa, 2001 października, tak. Za wszystko. Dzięki wam. Dołącz je. No, ja również dziękuję. No, ale bez tego, no co? No. Czy mam powiedzieć cześć? A, bo ja się stałem, nie pożegnałem. <laughs> no to za rok. No bo pojedziemy się, widzimy za rok, jakoś tak. No, nie wiem. Nie, dobrze, to dobrze. Powtórz, czy może tak zostać? Nie, pewnie, że jest dobrze. Czekaj, to, to wyłączać, nie? E, chyba tak, Boże, 55 minut. Jeszcze z Magdą to wyjdzie ponad godzinę. No, dobra, czekaj, to ja jeszcze zatrzymuję.